11 września miałem potrącenie przez samochód osobowy na przejściu dla pieszych. Tu była w Poczynie, była modlitwa szła za mnie i w zborach też. Powiem tak, że 11 września mogłem być w lepszym miejscu. Już by mnie tu nie było wśród was, żywym. I z tego wypadku jaki miałem 4 miesiące temu Pewnych rzeczy się nauczyłem, pewne korzyści wyniosłem, no ktoś powie, co ty człowieku mówisz, jakie korzyści mogą być z wypadku samochodowego, ze zderzenia z blachą, a jednak jak znacie Słowo że dobrze, ja też znam, ale warto sobie przypomnieć, co na przykład wyście do Rzymian, ósmy rozdział 28-29 wiersz jest Paweł naucza, ósmy rozdział dwudziestu, wiersz. A wiemy, a wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. A wiemy, gdyby nie było doświadczenia, próby pokuszenia, to bym nie wiedział, że Bóg współdziała ku dobremu. Paweł pisze, że wiemy. Jak też tego nie przychodzi, to znaczy nie wie. To po prostu według nauki Jezusa Słońce świeci dla Niego, deszcz pada dla Niego. Bóg jest dobry dla złych niewdzięcznych, tak Jezus naucza w Ewangelii. Ale w doświadczeniu próbie, pokuszeniu, których Bóg daje wyjście, wiem, że Bóg współdziała ku dobremu. Ale w jakim celu to współ, ku dobremu? Następny wiersz mówi, tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu syna Jego Syna. Do obrazu. Aby żeby On był pierworodny między wieloma braci, już zobaczymy tu, że cel staje się podobny do Jezusa Chrystusa, nie w niebie, tylko to na ziemi. Jeżeli Bóg zachował moje życie, to widocznie muszę coś według nauki apostoła Pawa, nauka przez czytanie Pisma Świętego, która służy do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy. Więc muszę tutaj w życiu sobie poprawić, bo jeszcze nie jestem podobny do obrazu syna jego. W Zajasza 26 rozdział, trzynasty wiersz. To jest potwierdzenie tego, co Paweł pisze. 13 wiersz. Nie mogę się do tej Biblii przyzwyczaić te kartki są. Panie nasz Boże, dwunasty wiersz. Panie, zaprowadzisz ten pokój, bo wszystko, co się działo przy nas, czyniłeś ku naszemu dobru. Wszystko, co, się, co działo się przy nas i przy mnie też, i przy z was, czyniłeś ku naszemu dobru. A przecież wiemy, że Jakub pisze, że Bóg jest dobry, wszelki doskonały datek jest od Niego, od Ojca Światłości. U Niego nie ma zaciemia słońca. Więc, Ale z kolei czytam Pismo Święte, mówię Wamosa, czytam, że czy jest coś, czego Pan nie, nie zdarzył? Tu czytam, że wszystko dobre, wszelki datek dobry, o to Ojca jest. O to jest Ojca Światłości. A tu, czy nie ma nieszczęścia, które by Pan nie zdarzył? Jakby to przeciwieństwo tego. Bóg jest dobry. Czytam tam Jakuba, a tu czytam u proroka, że wszystko Bóg zdarza, bo Bóg zabija i wskrzesza z martwych, uśmierca i daje życie. Więc to jest ten pierwszy cel, jaki y, y, zobaczyłem w tym, żeby stać się podobny do do Syna Jego, ale tym, którzy Boga miłują. Bo wiemy, że Bóg nas też miłuje. My ludzie mówimy, że Bóg Ciebie kocha, Bóg da za Ciebie Syna Swego Jedynego aby każdy, kto nie, wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale Hebrajczyków, 12 rozdział, tam czytamy, jak Bóg teraz, co Bóg robi z nami, z każdym z nas. Bóg nas miłuje i 12 rozdział, 9, 10 wiersz. Tam jest mowa o karceniu nas przez Pana Boga, ale 9 wiersz, 10 Tam Poza tym nasi Cieleśni Ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich, czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu Duchów, abyśmy żyli. Tamci bowiem karcili nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnami Jego świętości. Widzicie, drugi cel, bycia uczestniczenia w Jego świętości. Piot pisze, że świętymi bądź, bo jestem święty. Więc nie w wieczności bycia świętym, tylko tu już na ziemi bójcie udział w Jego świętości. Bo to na ziemi jest kształtowane z charakter w podobieństwie do Chrystusowego. liście do Filipian, pierwszy rozdział, od 27-29, Paweł znowuż nam przypomina, Ten apostoł, który nawrócił się od religii żydowskiej, nawrócił się do żywego Jezusa, on tak pisze teraz, od, pierwszy rozdział od 27 do 29. Tylko postępujcie jak przystoi na Ewangelii Chrystusa, abym czym przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, Słyszę o was, że trwacie w jednym duchu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 Pamiętam na 5 te lat temu na chrzcie we Wrocławiu brat ze yy, Świętokłowiec mówił, że yy, w Nowym Testamencie występuje termin chrześcijan tylko 4 razy, ale uczniostwo 120 razy. Widzicie? 120 razy uczniostwo, nie chrześcijanie. Następny fragment, list do kolosan, pierwszy rozdział. 21-22. Tu jest już, też przed nami cel kolejny. Musimy o tym pamiętać, że tam nic czystego nie wyjdzie do Która Saborego, Bez uświęcenia nie ujrzy Pana. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, też pojednał w jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako jakich? świętych, nieskaranych i nieganych przed swoim obliczem. Czyli już tu na ziemi tacy mamy być. Ale że to było, kochani, to nasze chrześcijaństwo, nasze uczniostwo to nie może być od czasu do czasu sporadyczne, nie tylko w niedzielę, ale to musi być tak jak pieśń nad pieśniami, trzeci rozdział, szósty wiersz. Kim jest ta, która wyłania się z pustyni jak słupy dymu? To jest mowa o blubienice. O mówił tak o swojej blubienice. owiana wonią miry i kadzidła oraz wszelkim wonnym proszkiem od kupca. Czyli nasze chrześcijaństwo, nasze uczniowie ma być jak y, wonne kadzidło, które jest przyjemne Panu. Ma być miłym zapachem dla Boga naszego. A w drugim rozdziale, w trzecim wierszu, czytamy tak. Druga część tego wersetu. Z wielkim pragnieniem usiadam w Jego cieniu, a jego owoc jest słodki memu podniebieniu. Czy w Jego cieniu usiadamy tylko kiedy jest utrapienie, kiedy jest ucisk? Czy zawsze mamy być w Jego cieniu? Przecież za króla Salomona 40 lat było pokoju w Izraelu. Więc tam nie było wojny, nie było wrogów. A jednak ona, ta oblubnica, mówi, że z wielkim pragnieniem usiadam w Jego cieniu. Jego, jego owoc jest słodki memu podniebieniu. Jego słowo, czyli Jego Słowo ma być słodkie naszym podniebieniu. I to też właśnie zobaczyłem, że y, tym, którzy Boga miłują, to Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. To pokazało właśnie, że pragniemy, mego serca powinno być bliżej Jego. Bliżej Niego, Co w samie 33 pokazuje nam pewną różnicę, taki y, Przedstawiony jest obraz Boga, trzydziesty trzeci psalm. Tam czytamy, że A, to mam przepraszam, psalm 33. Pan jest 13, 14, 15. To jest mowa o tym, że Bóg widzi każdego, te 8 miliardów ludzi widzi na ziemi. Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich, z miejsca, w którym przebywa, spogląda na wszystkich mieszkańców ziemi. Ukształtowa serce każdego z nich, przygląda się wszystkim ich czynom. Ale zobaczcie teraz 18 wiersz. Oto oko Pana nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy ufają Jego miłosierdziu. Czyli Oczy bał, że przepracują samą ziemię, ale oko Pana jest szczególnie na tymi, którzy się Go boją. I to jest ta różnica, potężna różnica. No bo jak wcześniej wspomniałem, no, Pan Jezus powiedział, że Bóg jest dobry dla ludzi złych niewdzięczych codziennie. I dla mnie był też taki, kiedy ja byłem grzesznikiem. Chociaż to nie widziałem, że y, dzięki łasce Bożej każdego dnia się boją do życia, zanim właśnie się nawróciłem. Jest taka pieśń, był taki czas w moim życiu, gdy Boga ja nie znam. Swoje młode lata świat oddawałem. Żyłem gdzieś dość długo w grzechu pogrożonym. Czyli był taki czas, gdy Boga nie znam, chociaż byłem religijny, ale gdy przyszło miłierdzie Boże, łaska Boża, to wtedy życie się zmieniło. Musi być pragnienie y, miłowanie Boga, y, damy przykazanie, te dwa największe przykazania. Y, ale, powiem wam, można znać Pismo Święte na wylot. 14 razy Pismo Święte przeczytałem, będąc w organizacji. I miłości nie było do żony, bo skoro było... Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, no to gdzie jest ta miłość do bliźniego? Bo Jan pisze tak, kto miłuje Boga, ale brata swojego widzi jest kłamcą. Więc ja mówiłem, że kocham Boga, ale żony nie miłowałem, bo jak żona była chora, to ja poszedłem na zebranie do świadków. Przez okno wyszedłem. No to gdzie to była miłość? A Pismo przecież przeczytałem 14 razy. Wracamy jeszcze do psalm, do pieśni nad pieśniami, trzeci rozdział, wersze od 1 do 4. Pragnienie musi być blisko Boga, coraz bliżej Niego. Im bliżej końca, to myśmy powinni być bliżej Jezusa, codziennie. Na swoim łożu wśród nocy szukałam tego, którego miłuje moja dusza. Zobaczcie, jest cztery razy w czterech wierze miłuje moja dusza. Szukam go, ale go nie znalazłem. Wstanę więc już i obiegnę miasto po ulicach i placach będę szukać tego, którego miłuje moja dusza. Szukam go, ale nie znalazłem. Znaleźli mnie strażnicy, którzy obchodzili miasto i spytałem, widzieliście tego, którego miłuje moja dusza? A gdy ledwie od nich odeszłam, Zaraz znalazłam tego, którego miłuje dusza moja. Uchwyciłam go i nie puszczam go. Uchwyciłam go i nie puszczam. Bracia, nie puszczamy Jezusa. On to, że nas nie opuści. Będzie z nami po wszystkich dni. Ale jak go uchwyciliśmy, to już go nie puszczajmy. Aż go prowadzę do domu mojej matki, do pokoju mojej rodzicielki. W psalmie 91 znamy ten psalm. Rok, te, dwa lata temu y, wszędzie był wywieszony. Nawet w oleśnicy na księgach chrześcijańskich był na szybie. Psalm 91, jak przyszła pandemia. Psalm 91, pierwszy i drugi wiersz. I to jest też taka prawda objawiona. Kto mieszka? Czyli. Nie mieszka od czasu do czasu, tylko wcale mieszka, codziennie mieszka, pod do Najwyższego w Ciężu Pokrócnego przebywać będzie. Ten mówi do Pana, o pa, moja ucieczko i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał. Ten sam psa wiersze od 9, 9 do 11. I tu jest też warunek, ponieważ Pana, moją ucieczkę i najwyższego uczyniłeś swoim mieszkaniem. Czyli to nie jest bezdomny, ma mieszkanie w Bogu. Ma dom, ten wieczny w niebie, bo do niego zmierza dopiero, ale tu na ziemi Boga uczynił swoim mieszkaniem, czyli jest z nim codziennie. Zobaczcie, co Jan apostoł pisze, że jak kiedy, jest też podaje apostoł Jan, że społeczność pozioma jest uwarunkowana od społeczności pionowej. W pierwszym liście ja napiszę w pierwszym rozdziale, że a nasza społeczność z ojcem synem jest taka. Więc najpierw z ojcem synem pionowa, później dopiero jest pozioma. To jest ta, ten warunek, ta relacja, żeby wśród nas była ta relacja pozioma, żeby braterstwo było. Nie spotka cię, nie, tak, uczymy się swoim myśli, nie spotka cię nic złego ani żadna plaga nie zbliży się do twojego namiotu. Zaskażę bowiem, o twobie, swoim aniołom, aby Cię szegli na wszystkich swoich drogach. I czytam dalej, tak? Wybawię go, bo mnie umiłował. Wywyższę go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, ale go wysłucham. Będę z nim w utrapieniu. Wyrwę go i otoczę chwałę. Czy bracia zauważyliście? Będę z nim w utrapieniu. Czyli jak jesteś w utrapieniu, to Bóg Cię nie zostawi. Będzie z Tobą. Dlatego może to ja mam, miałem używany film z tego wydarzenia, ale miałem wstrząśnienie mózgu i dziwne, że byłem świadomy. Byłem świadomy, że dla zaświadczyłem, że, że Bóg zachował mnie przy życiu. Więc Bóg łaskę okazał taką, że to jest ta czwarta sprawa, którą mam czynić. To jest, bo trzecia to jeszcze to, że. Moc Chrystusa objawia się w słabości. W dni byłem przeziębiony. To już było po wypadku, bo już mam od momentu tego wypadku mam zawroty głowy. <śmiech> mam prowadzić oszczędzanie tryb życia. Byłem przeziębiony i cztery dni nie mogłem z domu wychodzić. Musiałem leżeć, wygrzewać się. I zadzwonił jeden brat z Wrocławia. No i pyta się czy coś przeczytać. No to czyta, czyta, czyta. I apostoł Pawle, 12 rozdział drugiego listu. Znacie to słowo, bracia. Dwunasty rozdział listu do Koryntian. <śmiech> Dziewiąty i dziesiąty wiersz. Całego fragmentu nie będę czytać, bo znamy dobrze, że Bóg dał jakiś cień Pawłowi. <śmiech> Lecz powiedział mi, wystarczy Ci moja łaska, moja moc bowiem doskonale się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zawieszkała we mnie moc Chrystusa. A wtedy nie mogłem się, nie miałem się modlić się. Na kolanach, czy nawet tylko w duchu się modliłem. Mówię, Panie Jezu, przecież to właśnie to słowo, Ty masz moc. Ja jestem słaby, a Ty masz moc mnie wzmocnić, kiedy jestem słaby, by się modlić nawet. to słowo. I to właśnie y, jeszcze jest takie Słowo, które nie pamiętam, gdzie było napisane, ale psalm 84, on też pokazuje. 84 psalm, wiersze od 5 do 7, czytamy tak. Bo ustawiony człowiek, którego siła jest w Tobie, Zobaczcie. nie siła jest we mnie, tylko w Tobie Boże, siła jest w Tobie, w którego sercu są Twoje drogi. Ci, którzy przychodzą przez Dolinę Baka, zmieniają ją źródło, a deszcz okrywa ją błogosławieństwem. Idą z mocy w moc i ukażą się przed Bogiem na syjnie. To jest to samo, co właśnie co brat y, Paweł czytał, z Izajasza 40 rozdział, że gdy młodzieńcy ustają i gleją, to wtedy Bóg ich podnosi. Więc moja siła jest Bogu. Każdego z nas powinna być siła w Bogu. Nie w nas samych, nie w tym, co jest y, y, to człowiek proponuje. Tylko w Bogu. No i bracia, też psalm 92, jeszcze wam na koniec przeczytam. Ta czwarta korzyść z tego, że przeżyłem ten wypadek, że mogę... Y, to co tutaj ta Krzysztof nam prosił w Wodnitwie, za ludźmi, którym głosił. 92 psalm y, od 12 do 15. Chociaż już jestem, jestem wiekowy trochę, bo tak tu jest o tym mowa, ale myślę, że młodsi bracia też tak mogą wydawać owoc. Za, Sprawiedliwie zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedry na Libanie. Zasadzeniem w domu Pana rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Nawet w starości wydadzą owoc pełni siły i kwitnący. Aby co? Opowiadać, że Pan jest prawy, on jest moją skałą i nie ma w nim żadnej nieprawości niech Wam bracia, dług Bóg to pomoże właśnie pamiętać o tym do czego Bóg nas powołał jakie mogą być korzyści z doświadczeń z prób z tego co przychodzimy na co Bóg zezwala, dopuszcza tak było w przypadku Hioba dziękuję, żeście mnie wysłuchali tego mojego doświadczenia i korzyści z jakie są tego wypadku a więc mogliśmy posłuchać wielu Miejsc Bożego Słowa, które zachęca nas, abyśmy w pośród różnych doświadczeń, zmagań patrzyli na to, co głębsze, na to, co duchowe, na to, co nie kończy się tutaj i teraz. I myślę, że tak jest rzeczywiście, że mamy taką tendencję, by zawężać nasze patrzenie, nasze rozumienie do tych doczesnych strat, do bólu, do tych rzeczy właśnie, które, które każdy jeden człowiek, wierzący czy niewierzący, widzi, czuje, przeżywa. Natomiast Słowo Boże wzywa nas, abyśmy patrzyli dalej, abyśmy patrzyli głębiej, abyśmy wołali do Boga, by w pośród tych różnych przykrych, bolesnych, jak również i tych radosnych doświadczeń, patrzyli dalej, patrzyli głębiej i pozwalali Bogu też w nas dokonywać swojego dzieła.